Radioterapia Lato już dawno za nami, a w dodatku z soboty na niedzielę przestawiliśmy zegarki o godzinę wstecz, co oznacza, że ciemno robić będzie się coraz wcześniej. Chłodne, szare dni, które w dodatku szybko robią się ciemne, mogą niekorzystnie wpływać na nasze samopoczucie. Mówimy na to sezonowe obniżenie nastroju. O czym było już w naszych spotkaniach z psychologą Agnieszką Żydonis. Jedna z naszych słuchaczek prosi o przypomnienie, jak sobie z tym poradzić. Kiedy pojawia się koniec lata, chłód, krótkie, ciemne dni, to wszystko powoduje, że możemy czuć się smutno, że może być nam źle. I wtedy może być to sygnał, że dopadła nas sezonowa depresja, sezonowe obniżenie nastroju. Jest to taka naukowa nazwa po prostu handry jesiennej, handry jesiennych i zimowych miesięcy. Ludzie, którzy są nią dotknięci, mogą dużo spać, a mimo to ciągle czuć się niewyspanymi. Mają mało energii, mogą mieć duży apetyt, zwłaszcza na słodycze. Jesienne obniżenie nastroju jest to przede wszystkim wynik niedoboru światła słonecznego. To przypadłość dość powszechna, dlatego, że jej, że, że jej łagodna postać dotyka około 10% z nas. No właśnie, może dotknąć każdego z nas? Czy jest jakaś szczególna grupa, której może się przytrafić te sezonowe obniżenie nastroju? Na pewno na wystąpienie choroby bardziej podatne są osoby, które spędzają mało czasu na słońcu, a z tego powodu ograniczają sobie dostęp do światła słonecznego. Mówi się o tym, że szczególnie wrażliwe są kobiety pomiędzy 20 a 40 rokiem życia i złą wiadomością jest taka, że jest to choroba cykliczna, a więc lubiąca nawracać. Więc jeżeli ktoś z nas jednego sezonu cierpiał na sezonowe obniżenie jest bardzo prawdopodobne, że będzie cierpiał na to również w sezonie następnym. A z pewnością każdy <grym> chciałby wiedzieć, jak temu zaradzić, jeżeli już nas dopadnie taka handra. W większości przypadków y, możemy pomóc sobie sami. Możemy, y, jeżeli handra dopada nas każdego rogu, zacznijmy terapię już latem. Korzystajmy z y, y, pogodnych dni, tękujmy światło, spędzajmy na chworzy każdą chwilę. Na pewno warto otoczyć troską samego siebie. Y, Warto jesienią zwolnić trochę tempo, pozwalać sobie czasem na lenistwo, z ulubioną książką w ręku, na zabawę z przyjaciółmi. Warto poszukać na pewno wsparcia u przyjaciela, który nas wysłucha poza nasze problemy, przejmie się nim, okaże nam współczucie, wsparcie. Taka rozmowa pozwoli nam nie tylko uporządkować nasze emocje, ale właściwie również ocenić nabrać dla na nich dystansu. Na pewno bardzo ważne jest to, żeby przybywać wśród ludzi, ale takich, którzy nie cierpią na jesienną handlę. Mówi się o tym, że bardzo skuteczna i bardzo dobre efekty przynosi fototerapia, czyli terapia światłem. Jest ona uważana za na najskuteczniejszą metodę walki ze znowu depresją, gdyż usuwa jej główną przyczynę, uzupełnia niedobory światła. Natomiast jeżeli wszystkie takie domowe sposoby nie przynoszą oczekiwanego efektu, na pewno warto wybrać się do specjalisty, do psychologa, który pozwoli nam odzyskać kontrolę nad sytuacją, a także wykształcić takie mechanizmy, które obronią nas w przyszłości przed nawracającymi epizodami jesiennej depresji. Najlepiej by było jak niedźwiedź, zasnąć na zimę, obudzić się wiosną, ale my tak niestety nie możemy, jedynie właśnie możemy skorzystać z tych wszystkich rad, które na pewno jakoś pomogą nam przejść przez te zimne pory roku, po to by móc później rozkoszować się piękną wiosną i dziękuję Ci już rozmawiałam Dziękuję. rozmawiałam Agniesz. z Agnieszką Radio terapia.